Polsce przyznano tylko jedną klauzulę najwyższego uprzywilejowania. W rekordowej ilości podżegających audycji, nadawanych bez wytchnienia przez dywersyjne rozgłośnienia. Rock and Roll. Historia powszechna. Historia świata od narodzin Rock and rolla. Zapraszamy. Wielki brat Adam Ferenc. Piotr Metz. To polskie radio. Trzeba jednak koncentrować się na metrze. Rozmowa kontrolowana. Rok Rok 1982. About 17 Play my favorite song And I could tell it wouldn't be long that it was with me Yeah me And I could tell it wouldn't be long The was with me Zgodnie z obowiązującym porządkiem dnia, internowanie wstają o godzinie 7. Zajmują się toaletą poranną, czynnościami porządkowymi. Następnie o godzinie 7.30 jest apel poranny. O godzinie 7.45 jest wydawanie i spożywanie śniadanie. Od godziny 8.15 do 14:00 są spacery, widzenia, zajęcia kulturalno-światowe i zajęcia własne. Obiad jest wydawany o godzinie 14 do godziny 15, .00. później od godziny 15 znów internowani mają zajęcia własne. Wypoczynek po obiedni do godziny 19 .00. o godzinie 19 spożywają kolację, Od godziny 19.30 mają zajęcia własne. O godzinie 21 jest cisza nocna. Wbijali nam mądrości do łba, powtarzali, co nam wolno, co nie. Przekonali, co jest dobre, co złe. Patrzyli czas na pracę i sen Nie zostało pominięte już nic Tylko jakoś wciąż nie wiemy jak po dwutygodniowej przerwie związanej z wprowadzeniem stanu wyjątkowego władze oświatowe wznawiają lekcje w szkołach podstawowych i średnich. Nie można młodzieży trzymać, nawet obawiając się takich czy innych, powiedziałbym, negatywnych reakcji czy pojawienia się negatywnych postać. Nie wolno po prostu tej młodzieży przez dłuższy okres czasu trzymać bezczynności. Dziś wieczorem po raz pierwszy od prowadzenia stanu wojennego zagranicznym korespondentom pracującym w Polsce zezwolono na wysłanie nieocenzurowanych korespondencji. Stało się to krótko po tym, jak polskie władze zostały oskarżone o łamanie porozumienia z Helsinem. Władze się przejęły, bo zależy im na pomocy zagranicznej i chcą przekonać wszystkich, że sytuacja wraca do normalności. Dziś podano pierwsze dane dotyczące więźniów stanu wojennego. Przetrzymuje się 5000 osób, 1400 aresztowanych oczekuje na proces, prawie 300 osób już skazano. Jeżeli dane są prawdziwe, a są tacy, którzy w to wątpią, to nie podniosą chyba nikogo na duchu. Brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych podaje, że w weekend grupa Argentyńczyków wylądowała na jednej z wysp Falklandzkich i założyła tam obóz. Argentyna twierdzi, że leżące na południowym Atlantyku wyspy należą do niej. Według brytyjskiego msz Argentyńczycy wylądowali na wyspie południowa Georgia, zostawili tam argentyńską flagę i wrócili na kontynent. Minister Spraw Zagranicznych Lord Carrington uznał argentyńską akcję za poważne naruszenie brytyjskich granic. Tego stycznia premier Wojciech Jaruzelski spotyka się z prymasem Józefem Glempem. Wyrażono intencje zmierzające do normalizacji życia w kraju. Rozmowa kontrolowana. Rozmowa kontrolowana. Przedstawiamy Państwu zapis rozmów pracowników Ambasady Amerykańskiej. Rozmów prowadzonych z telefonów publicznych, więc zgodnie z obowiązującym u nas obecnie prawem podlegających kontroli. Ich adresat w każdym z przedstawionych przypadków był jeden. Embassy of United States of America. John, wygląda na to, że armatki wodne powracają. Jest ich tu trochę, jak również dużych ciężarówek i autobusów. Nie widać jednak jeszcze żadnej akcji. Tłum jest mniej więcej taki sam jak był. Ludzie chodzą wzdłuż i w poprzek placu. Żadnego gwałtu jeszcze nie widać? Nie. No to rób dalej to, co robisz. Nie zamierzam nikogo uderzyć, aby zrobić prowokację. Pekiny kontynuują proces zbliżania się do zachodu. W Pekinie otwarto pierwszy luksusowy hotel w zupełnie zachodnim stylu. Mieszkający tu obcokrajowcy, którzy przyzwyczaili się już, że w tutejszych hotelach niewiele działa, szczególnie obsługa, oszołomiennie oglądają teraz nowy hotel. Jest tu bar, jedyne miejsce w Pekinie, w którym można usiąść i za darmo skrupać trochę orzeszków ziemi. Będzie też kawiarnia, otwarta do drugiej w nocy. Jedyny problem, zwracam się do George'a Shreston i Szwajcera, który jest tu szefem, jedyny problem polega na tym, że chińska obsługa nie bardzo wie, jak prowadzić taki hotel. Oni nigdy nie widzieli na rzeczy widelca, więc dla nich to jak nagroda, mają okazję nauczyć się czegoś nowego. Nie tylko atmosfera jest to zachodnia, ceny także. Butelka piwa w chińskich hotelach kosztuje około 30 pensów, tutaj 80. Dwie szkockie to już wydatek prawie 4 funtów. Wielu Chińczyków dostaje tyle za tydzień pracy. Kiedy postawisz stopę na Falklandach, od razu zaczynasz odczuwać odosobnienie, jakbyś był na końcu świata. Niewielka różnica. Mieszka tu około 1800 osób. Plus pół miliona owiec i 10 milionów pingwinów. Poza stolicą nie ma telewizji, nie ma dróg. Wojskowy rząd Argentyny zgłasza coraz gwałtowniejsze pretensje do tych wysp, które Argentyńczycy nazywają Malwinami, które podobno dostali od Hiszpanów. Wielka Brytania odrzuca te pretensje. Zdaniem Londynu od 150 jest tu w pokojowy sposób zasiedlona brytyjska kolonia. No cóż, jaka jest sytuacja, sami no, słyszycie, argentyńczycy zajęli radiostację. Mamy tu trzech argentyńskich żołnierzy. Ten odbiorał przyszedł do mnie, powiedziałem mu, że wylądował nielegalnie na brytyjskiej ziemi i kazałem mu natychmiast opuścić wyspę. On odmówił. Stwierdził, że odbiera ziemię, które należą do Argentyny i które Wielka Brytania zajmowała bezprawnie. Mówi premier Wielkiej Brytanii, pani Margaret Thatcher. Organizujemy największą armadę, jaka kiedykolwiek pływa po morzach w czasie pokoju. Chcemy okazać naszą determinację. Odzyskamy Falklandy. Cały czas uważamy je za terytorium brytyjskie. Argentyńska agresja nie zmieni naszego zdania. So peace matched with love secretly 1982 Sytuacja w Polsce pogarsza się. Usiłuje się ją przedstawić jako łagodzenie, obostrzeń, lecz tak nie jest. Mój rząd zastanawia się nad dalszymi sankcjami. Reagan dotrzymał słowa. Ale przedtem był jeszcze w zamyśle światowym telewizyjny show, żeby Polska była Polską. A ona była tu, nad Wisłą. Uderzono w nasz przemysł drobiarski. Odnosząc się do sytuacji Polski w świecie, nasz przywódca dodał dalej. Rząd Stanów Zjednoczonych postanowił ukarać Polskę za to, że sama własnymi siłami ocaliła się przed narodowym nieszczęściem. Rock and roll, Historia powszechna. W Urzędzie Rady Ministrów odbyła się konferencja prasowa na temat proponowanych zmian cen detalicznych, żywności, opału i energii oraz systemu rekompensat dla ludności. Szapię, łapię, zakupisz, patrz, patrz Cukier za 1 kg, obecnie 10,50 proponowana cena 46 zł, masło stołowe ćwierć kilograma, dotychczasowa cena 17 zł, proponowana 60 zł. Szynka wieprzowa, gotowana, ekstra 180 zł, proponowana cena 550 zł za kilogram mięso wołowe z kością, dotychczasowa cena za kilogram 30, proponowana 100. Kiełbasa zwyczajna, dotychczasowa cena za kilogram 44 zł, proponowana 190. Drzem truskawkowy, wysoko słodzony, słoik dotychczasowa cena 23 zł, proponowana 50 zł. To są proponowane ceny detaliczne niektórych artykułów żywnościowych, a teraz z kolei opał i energia. Węgiel opałowy, gatunek pierwszy, tona, dotychczasowa 550 zł, w przyszłości 2000 zł. Energia elektryczna na terenie całego kraju za kilowat, dotychczas płaciliśmy 90 groszy, będzie wynosiła 2,20 zł za kilowat. I wreszcie opłata za dostawy ciepłej wody. Od metra kwadratowego powierzchni użytkowej mieszkania dotychczasowa cena 90 groszy, proponowana 3 zł. No cóż, cel jest pewno jasny. Zmiana cen ma doprowadzić do tego, aby złotówka odzyskała swoją właściwą wartość, a półki sklepów były pełne. Do sprawcym, Zdzisław Kasiński. Przypuszczam, że w roku bieżącym w sklepach znajdzie się towar większym, w większych rozmiarach, ale gdzieś za okres dwóch lat, w roku 83, przypuszczam, że będziemy mieli do czynienia z tą sytuacją. Pełne półki i w domu również nie będzie brakować. Pan jest zawsze optymistą. Eee, tak. Prezydent Warszawy, Jerzy Majewski. Ostatnio dużą troską tu naszą jest, aby... No, skrócić kolejki. Jednakże muszę powiedzieć, że perspektywy na ten rok i najbliższe nie są tutaj pocieszające. Jeżeli cała gospodarka ruszy na, na normalnych obrotach, to się z tymi sprawami powoli uporamy. Wśród wprowadzanych licznych ulg i zmian w systemie wynagrodzeń, pokaźną rolę gra fundusz dla młodych małżeństw. Trwa ogromna operacja wypłaty rekompensat, co w wypadku rencistów i emerytów ma szczególne znaczenie. Biała Podlaska, proszę. Dzień dobry. W Brazyliu rekompensaty wszystkie zostały dokonane w dniu wczorajszym. Ostatnie terminy. Na 37 015, na 250 665 000. Wszystkie rekomendacje na Polskę. Aby sprawdzić, jak przebiega wypłata rekompensat rencistom i w siedzibie Rady Ministrów odbyła się telekonferencja z udziałem Henryka Białczyńskiego, prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Włączono się kolejno ze wszystkimi oddziałami wojewódzkimi ZUS. Dyrektorzy tych oddziałów informowali, kiedy w ich placówkach przekazano pocztom wypłaty i rekompensat. A jeżeli miały miejsca opóźnienia, to dlaczego? Minister Henryk Białczyński powiedział. Oddziały zus wykazały bardzo dużą sprawność, szczególnie biorąc pod uwagę środki techniczne, którymi dysponują. No, moment Oto moment, na który wszyscy czekaliśmy. Rampa w dół, a my naprzód. Jestem już w wodzie, jestem na plaży. Schodzimy na ląd razem ze spadochroniarzami ciężko obładowanymi bronią. To bardzo cicha noc, gwiazdy pięknie świecą. Jesteśmy na brzegu. Brytyjskie wojska desantowe wróciły na Falklandy. W środku wojny o Falklandy Wielką Brytanię odwiedza papież Jan Paweł II. To pierwsza papieska wizyta na wyspach od XVI wieku, kiedy król Henryk VIII zerwał z Kościołem katolickim. Skala i horror nowoczesnej wojny nuklearnej czy konwencjonalnej sprawia, że nie można jej uznać za sposób rozwiązywania konfliktów pomiędzy narodami. Settling differences between nations And the lights are flashing on your windowsill Miejska to kolejny problem, który spędza panu sen za oczu, a nam wszystkim nie ułatwia życia. Ale na tym tle zaczyna świtać iskierka nadziei. Mam na myśli metro i wniosek w tej sprawie, który złożył pan ostatnio premierowi. No tak, metro to jest sprawa przyszłości. Zwłaszcza, że perspektywy używania samochodów osobowych dla dojazdu do pracy są słabe. Jest to sprawa ropy, z którą będzie zawsze źle. No a metro to jest trakcja elektryczna oparta na węglu. Chance, like, game, all, Generał Wojciech Jaruzelski odwiedza Moskwę. Niech nikt nie liczy na to, że socjalizm nie będzie się bronił. Będzie i to z całym zdecydowaniem. Wszystkim, czym możemy, pomagaliśmy socjalistycznej Polsce. I będziemy pomagać. To nie są tylko słowa, powiedział Leonid Breżniew. W dniu wizyty generała w Moskwie władze PRL zezwalają Polakom na podróżowanie po całym kraju bez specjalnych przepustek wprowadzonych razem ze stanem wojennym. Dalsze łagodzenie rygorów prawa wojennego było tematem czwartkowej konferencji prasowej w Biurze Rzecznika Rządu. Ze szczególną uwagą dziennikarze wysłuchali informacji dyrektora Departamentu Śledczego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Hipolita Starszaka. Zwalnianie osób internowanych nie ma charakteru akcji. Jest to pewien proces, którego tempo i którego zasięg uzależniony jest od stopnia stabilizacji życia społecznego w kraju, a także od postaw manifestowanych przez internowanych przez osoby przebywające w dalszym ciągu w ośrodkach od osoby dnia. W nowym dworze tysiąca sal, tysiąca luster stopionych w błysk. Sam wielki ciągry dzisiaj wydaje bał, dla gości, w których nie wierzy nic. Parują krynoriny lekkie jak ptak. Mankiety koszy błyszczą jak śnieg. Nadworny kapłan daje do uczniów znak. I już do biegu zrywają się Usta, usta, ciągle spragnione Nektaru najsłodszego z bielutkich szyj Brada jak usta, ty pod zasłony Co tylko czeka, żeby wysunąć kły Korobód przeraźliwy sunie do wrót Łakomych monstrów, gorszych niż bies Jest na skerach, bez betkilach w stół i Pies. Zasarze i wodzowie podnoszą wisk Czartacze na nich przyszedł już czas I płyną, płyną, płyną ławą przez drzwi Żeby nareszcie gdzieś do nas Usta, usta, ciągle spragnione Nektaru najsłodszego z tych szyi Blada jak chusta, dwa pod zasłony Co tylko czeka, żeby wydał nas Słyszałem dwa strzały, jeden po drugim, jak Ambasador Izraela Wielkiej Brytanii został postrzelony O próbę zamachu na jego życie Oskarżono organizację wyzwolenia Palestyny Po zobaczyłem, że w rynsztoku leży jakiś mężczyzna Bardzo krwawi W odwecie Izraelczycy przeprowadzają naloty na palestyńskie pozycje w Libanie Mówi minister obrony Izraela, Arian Sharon Rząd Izraela postanowił przeprowadzić atak na bazy OWP w Libanie. Chcemy oczyścić z terrorystów pas ziemi graniczący z Izraelem. Izraelskie myśliwce znów bombardują zachodni Bejrut. Fale odrzutowców przecinają błękitne niebo, nurkują i in zrzucają swój śmiercionośny ładunek na pozycje palestyńskie. Głównie na południu miasta. Każda fala samolotów napotyka ogień obrony przeciwlotniczej, który jest jednak nieskuteczny. Myśliwce zrzucają bombę i zawracają na południe. Jakiś 10 minut temu jedna z izraelskich bomb wylądowała na bloku mieszkalnym, bloku pełnym ludzi. Wydaje się, że w pobliżu nie ma żadnego celu wojskowego. Ratownicy próbują wyciągnąć ludzi z w betonu i stali. To był ośmiokondygnacyjny budynek. Teraz została z niego kupa gruzu. Po bombardowaniach izraelskie wojska wkraczają do Libanu. Około 6 tysięcy bojowników Organizacji Wyzwolenia Palestyny zostało otoczonych w Bejrucie. Ich Sara Arafata spytano, czy bojownicy OWP są w pułapce. Pułapce? Kto jest w pułapce? Nie po raz pierwszy jesteśmy atakowani, mam tu duże doświadczenie. Musicie pamiętać, że oni zablokowali Bejrut ponad 20 dni temu. Co się stało? Jesteśmy gotowi do kontynuowania naszej walki, do dalszego oporu. I to pamiętać... Musicie pamiętać, że Hitler dotarł do samych bram Moskwy. Jak to się skończyło? Tu będzie tak samo, wystarczy tylko poczekać. I'm waiting for this result. And you all to wait for this result. It's a mystery to me. The game commences. For the usual fee. Plus expenses. Confidential information. It's in a diary my investigation Za ściśle 20 ukazuje się w prasie komunikat o rozwiązaniu przez prezydenta miasta stołecznego Warszawy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Z inicjatywy środowisk dziennikarskich Poznania, Łodzi i Warszawy powstaje nowa organizacja Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Kilka tygodni po tym fakcie gościliśmy w radiowym studiu przewodniczącego stowarzyszenia Klemensa Krzyża Górskiego. Czy jest Pan w stanie określić, jaki procent stanowią członkowie byłego stowarzyszenia SDP? Nie, no jest to przeważająca y, większość, oczywiście. Tak? Oczywiste. Jakie są nici, które łączą y, obecne stowarzyszenie z SDP? Przede wszystkim one są zawarte w dokumentach programowych. To znaczy my nawiązujemy do najlepszych tradycji stowarzyszenia dziennikarzy polskich. Sejm powołał Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Stanu. Nawiązaliśmy w ten sposób do bogatych tradycji polskiego parlamentaryzmu. Wyciągnęliśmy też wnioski z trudnych i bolesnych czasem doświadczeń ostatnich lat. Minister Sprawiedliwości Sylwester Zawadzki stwierdza. Powołanie Trybunału Stanu łączy się jak najściślej z tworzeniem tych mechanizmów, które mają nas na przyszłość zabezpieczyć przed tego rodzaju zjawiskami, które miały miejsce i prowadziły do kryzysów. 1982 Setki, może tysiące argentyńskich żołnierzy Idą w kolumnach, niektórzy są ranni, wyglądają jak pokonana armia Otuleni kocami wszędzie badają się części wyposażenia Myślę, że kierują się w stronę jakichś punktów zbornych To albo kapitulacja, albo zawieszenie broni Koniec wojny o Falklandy Argentyńczycy skapitulowali. W walkach zginęło 255 Brytyjczyków i 712 żołnierzy argentyńskich, mówi premier Wielkiej Brytanii pani Margaret Thatcher. Po udanym początku ofensywy generał Moore zdecydowałby atakować dalej. Argentyńczycy nie wytrzymali. Nasze wojska dotarły na przedmieścia port Stanley. Wielu żołnierzy argentyńskich rzuciło obronę. Nad port Stanley powiewają białe flagi. Nasze wojska dostały rozkaz wstrzymania ognia. Będą strzelać wyłącznie w obronie własnej. Po przegranej wojnie stanowisko traci prezydent i naczelny wódz argentyńskich sił zbrojnych Leopoldo Galtieri. Argentyna powoli zaczyna wracać do grona państw demokratycznych. U radiosunarnych. Przejdźmy teraz do naszego eksperymentu. Na obszarze całego miasta rozmieszczeni są obserwatorzy, którzy przekażą nam wyniki eksperymentu. Tak więc, tych Państwa, którzy odbierają naszą audycję bez żadnych trudności, prosimy o trzykrotne wygaszenie i zapalenie świateł. Tych, którzy odbierają nas z trudnościami, o dwukrotne. Wreszcie, tam, gdzie nasza audycja jest ledwie słyszalna o jednokrotne wygaszenie świateł. Tak więc bardzo dobrze trzy razy, dobrze dwa razy, dostatecznie. na wali Diana urodziła syna Williama. Szczęśliwy tatuś książę Karol spotyka się z dziennikarzami. Jak się czuje mama? Dobrze, dziękuję bardzo, choć jest trochę zmęczona. Jeszcze się szczęśliwi? 13 godzin, długo to trwało. Czy mały jest do księcia podobny? Na szczęście nie za bardzo. No, no, enough, so. <grym> <grym> jak się siąże <grym> Strasznie się cieszę, użyło mi to cudowne przeżycie. Czuję się już zupełnie dorosły. Przeżyłem duży szok. Duży szok przeżyła też królowa Elżbieta II do pałacu Buckingham dwukrotnie wkradł się nieoczekiwany gośnie, jaki Michael Fagan. Podczas jednej z wizyt zajrzał do królewskiej sypialni. Po 10 minutach rozmowy z królową intruza wyprowadziła ochrona. Na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej w Hiszpanii Polska zdobywa trzecie miejsce. Pętliczek, pętliczek, co zrobi piechniczek? Tego nie wiem. Kto się zmartwi, kto rozerwie, czy przed przerwą, czy po przerwie? Tego jeszcze nie wie Nie wie nikt! Uśmiechów, radości, kłopotów, czy żalu. Czego będzie więcej? To tajemnica mój jalu. Mundialu to tajemnica. Ja jednak wierzę, że nie będzie źle. E fiva Espania, ole, ole. Do mikrofonu zbliża się pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, generał armii Wojciech Jaruzelski. Towarzyszki i towarzysze, obywatelki i obywatele, mieszkańcy Warszawy, spotykamy się znów, jak co roku w pierwszomajowym pochodzie. Uniwersalność zasad oraz bogactwo dróg rozwoju socjalizmu w różnych krajach to potwierdzenie leninowskiej tezy, że możliwości i perspektywy naszego ustroju są niewyczerpalne. W Londynie wybuchają dwie bomby podłożone przez Irlandzką Armię Republikańską, ginie ośmiu żołnierzy brytyjskich. Usłyszałem huk, zaraz potem nie przewróciło. Więc szedł pan właśnie od strony trybuny, tak. Co pan zobaczył, kiedy pan spojrzał w tył? Dym uciekających, krzyczących ludzi, zawróciłem i pobiegłem w stronę trybuny. Jak to dokładnie wyglądało na miejscu? Ciała, ranni, zabici. Mówi premier Wielkiej Brytanii, pani Margaret Thatcher. Jesteśmy wściekli na ludzi, którzy dopuścili się tego okrucieństwa. To nas tylko wzmocni. Nigdy nie poddamy się zawodnicom. Nigdy nie ustąpimy terrorystom. Podziemia przy zmasowanej propagandzie zachodnich rozgłośni miał to być dzień kolejnej próby sił. Okazał się świadectwem rozwagi i dojrzałości. Jedynie w Krakowie i w Warszawie doszło do incydentów. Dyrektor techniczny Huty Ferum Tadeusz Tokarski wrócił właśnie z kilku wydziałów, jak dziś Huta pracowała na pierwszej zmianie. Rytmicznie i normalnie. Lubelski Agromet, można pana proszę przedstawienie się. Skaczy Waldemar, lakarnia, zakład A. A co państwo robiliście dzisiaj? Dzisiaj? sprężyny skrętowe do podbieraczy rdzenie do pługu wiercimy Pana, u mnie praca normalnie przebiega bez, bez żadnych zakłóceń narzędzia mam wszystko mam, także wie Pan rok 1982 ja chciałem prosić o rozmowę z panie z słucham, absolutnie, to jest nie do pomyślenia co wśród załóg się dzieje na górę prawdopodobnie te informacje nie idą ale ludzie są zupełnie rozregulowani. Halo? Tak, słucham Orzechowski. Słyszę na przykład, że z tego dołka wychodzimy już od tych 37 lat. Yy, no bez przesady. No cały to... To w ciągu tych 37 lat nic żeśmy nie zrobili? Bo wygląda, że byliśmy w dołku i żeśmy w ogóle nie wyleźli nigdy. Z yy, nie, no wpadamy cały czas. Aha. Wpadamy cały czas. A gdzie pan mieszka? Dowiaduję się tydzień temu na naradzie w swoim zakładzie od dyrektora, że nam opłaca się w zakładzie przyjąć 10 pracowników, żeby nam średnią płacę obniżyli, żeby oni pod drzewkiem leżeli i nic nie robili. To ta reformy, że średnia płat musi być taka, a nie wyższa. Jeżeli nawet zakład osiąga prawda, te swoje wyniki ekonomiczne, tak. jak osiąga. Więc wie pan, użyłem publicznie jednego zdania, powtórzę, to nie funkcjonuje w reformie, to trzeba skorygować. Jak to wie, mi i oni wiedzą jak Napiętnowany marzeniami Napiętnowany marzeniami Jak wygląda ten pasnuty świat Jak to wie, mi oni wiedzą jak Napiętnowany marzeniami Jest prawy tutaj że szkoła, podobnie jak i inne dziedziny naszego życia, stała się przedmiotem penetracji ugrupowań antysocjalistycznych. Dużą wagę przywiązujemy do rozbudzania wśród młodzieży szacunku i poszanowania dla pracy fizycznej. Jednakże w tej sferze za wszelką cenę chcemy unikać formalizowania i, i sztucznych problemów. Dlatego znieśliśmy na przykład obowiązkowe dni wolne na wykopki. W marzeniami, marzeniami, jak wygląda Warszawie, Wrocławiu, Lublinie, Nowej Hucie w Gdańsku i Częstochowie dochodzi do zamieszek. Niestety głównie uczestniczy w nich młodzież. Rannych jest 219 osób. 5 ofiar śmiertelnych. Tragiczny, jakże niepotrzebny, jakże okrutny bilans. Nauczmy się wreszcie czegoś z historii. A więc nie ulica ma być terenem dialogu. Na ulicach naszych dosyć popłynęło już krwi. Miejscem dialogu jest stół. To trzeba sobie i wszystkim przypomnieć. W rocznicę zwycięstwa za stołem. Jak wygląda ten was świat? ślad Ja to wiem i oni wiedzą jak Napiętnowany marzeniami Napiętnowany marzeniami Jak wygląda ten was ślad Ja to wiem i oni wiedzą jak Napiętnowany marzeniami Napiętnowany marzeniami Marzeniami, napiętowane, marzeniami, marzeniami, 31 sierpnia bieżącego roku byliśmy świadkami godnych ubolewania wydarzeń. Z głębokim żalem pragnę poinformować Wysoki Sejm, że od ran postrzałowych zmarło czterech uczestników zajść, z Lubina i Wrocławia. Służby resortu spraw wewnętrznych dostępnymi sobie specyficznymi sposobami dążyły do nawiązania kontaktów z ludźmi z tak zwanego podziemia, aby otworzyć im drogę wyjścia z konspiracji oraz powrotu do normalnego życia w przekonaniu, że nikt się przeciwnikiem socjalizmu nie urodził i nikt nie musi nim pozostać do końca. Wśród osób, wobec których takie działania były prowadzone, znajdowali się m.in. ukrywający się przywódcy konspiracji Zbigniew Bujak, Bogdan Lis i Władysław Prasyniu. Przebojem roku 1982 jest historia pewnego kosmity, który odwiedził Ziemię. Mówi reżyser E.T. Steven Spielberg. Elliot to taki chłopiec, który jest we mnie, którym zawsze chciałem być. Z tego właśnie korzystałem. To się nazywa syndrom Waltera Mitty. Po prostu wszyscy wyobrażamy sobie, że jesteśmy lepszymi ludźmi niż w rzeczywistości. No a jeżeli robisz filmy, możesz to zrobić na ekranie. To nic innego jak moja projekcja dorastającego chłopca, który chce mieć przyjaciela. roll. Historia powszechna. Sejm uchwala ustawę o związkach zawodowych. Zgodnie z nią związki zawodowe stoją na gruncie zasad społecznej własności środków produkcji, uznają przewodnią rolę PZPR w budowie socjalizmu oraz konstytucyjne zasady polityki zagranicznej PRL. Ponadto rejestracje związków zawodowych dokonane przed dniem wejścia w życie ustawy tracą moc. Prężny, bojowy ruch zawodowy, ale jednocześnie ruch o jednoznacznym, socjalistycznym obliczu jest wielką potrzebą. Tylko takie związki zawodowe mogą być zdecydowanym rzecznikiem interesów robotniczych i obrońcą ich praw. Tylko taki ruch zawodowy jest potrzebny nam wszystkim. od tego, co się dzieje co się będzie dziać, zostaje wierny do końca wierny. Zostałem wypuszczony. Nie podpisuję żadnych oświadczeń, żadnych zobowiązań, żadnych wstępów. Solidarność powtarza, jest nieśmiertelna, nie korlowa, nie demolująca, nie, nie, nie niszcząca, ale budująca, przebudowująca, przemaglubująca w granicach możliwości i Polscy aktorzy rozmawiają z wicepremierem Mieczysławem Rakowskim. Jan Englert z Teatru Polskiego w Warszawie oświadczył, że nie chce polemizować z przedmówcą, ponieważ nie jest to właściwe forum. Nawiązując do stwierdzenia wicepremiera, iż bojkot nie może być sprawą przetargu, spytał. Jak mam zatem rozumieć stanowisko pana premiera, że jeżeli sytuacja w sprawie niegrania w telewizji się nie zmieni, to proporcje teatrów i aktorów w Warszawie trzeba będzie zmienić. Głos zabrał Andrzej Szczepkowski z Teatru Polskiego w Warszawie, prezes Związku Artystów Scen Polskich. W pierwszej części swego wystąpienia mówca wspomniał testament Stefana Jaracza, zawierający zdanie My idziemy z dołu z ludzi". Następnie mówca stwierdził, iż jego koledzy brali udział w dziesięcioletniej propagandzie sukcesu i dziś właśnie wyciągnęli z tego. Ustosunkowując się do propozycji wicepremiera wystąpienia w telewizji w sprawie wytłumaczenia społeczeństwu przyczyn bojkotu teatru telewizji, prezes zaspół nie uznał jej za pomysł zbyt szczęśliwy. Prezes stwierdził, że strasznie trudno jest w piekle tłumaczyć się, dlaczego nie chcę wstąpić do pieklu. Pierwsze posiedzenie tymczasowej Rady Krajowego Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego, organizacji założonej przez PZPR, ZSL, SD, PAX, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Społeczne oraz Polskie Zrzeszenie Katolicko-Społeczne. Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego, nie bez głębokich racji, nazywany wielką szansą Polski i Polaków, ruch ciągle młody, stopniowo i nie bez trudu wrastający wideowy i polityczny krajobraz Polski współczesnej, przeszedł kilka stadiów swojego stawania się. i obywatele. Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego uważa, iż powstały warunki do zawieszenia stanu wojennego. Pragnę to oświadczyć właśnie dziś, przeddzień rocznicy jego wprowadzenia. Bazy lotniczej w Greenham Common w Wielkiej Brytanii Demonstrujące kobiety tworzą ludzki łańcuch Protestują przeciwko rozmieszczaniu na wyspach Amerykańskich pocisków nuklearnych typu Cruz Wokół bazy zbiera się coraz więcej kobiet. Jest zimno, jest mokro, na ziemi pełno błota. Przyjechały delegacje z Szkocji, Walii, Anglii, z całej Europy, a nawet z Ameryki. Dzisiaj tworzą łańcuch pokoju. Baza otacza krąg kobiet. Trzymają się za ręce. To jest cichy protest. Rebecca Johnson jest tu już od pięciu miesięcy. Rebecca Johnson, who's been tu w Greenham Common przez 5 miesięcy, the significance. Jeśli masz dziecko, które jest bardzo, bardzo chore i bardzo złe, bije wszystkich dookoła, to wtedy jako dobry rodzic, dobra matka otaczasz to dziecko ramionami, przytulasz je, powstrzymujesz ten gniew i w końcu dziecko uspokaja się i zaczyna rozumieć, dlaczego tak źle się czuło. Chcemy otoczyć tę bazę. Mamy nawet taki slogan. Przytul bazę. Czujemy, że te wszystkie podciski, ten cały wyścig zbrojeń to po prostu choroba. Choroba, która trawi świat i wmawia mu, że różnice zdań pomiędzy ludźmi i narodami można rozwiązywać przemocą i wojną that what has given rise to the cruise missiles, to the whole nuclear escalation, is a sickness, a sickness in this whole world that believes that somehow violence and war can be used to solve problems between people and between nations. And ivory live together in perfect harmony Side by side on my piano key But, oh Lord But we need to survive na.